Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, obrzęd poświęcenia i konsekracji Kościoła podobny jest do chrztu człowieka. Pan Jezus powiedział, do Nikodema trzeba się Wam narodzić na nowo i powiedział zarazem jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego nie może wejść do Królestwa Bożego obrzęd poświęcenia Kościoła dokonuje się również z wody. I może dlatego opatrzność Boża na ten dzień, na który po ludzku chcielibyśmy mieć pogodę i słońce, zesłała nam ten deszcz, abyśmy na sobie niejako, nawet i na naszym przemoczeniu odczuli tajemnicę narodzin z wody i ducha świętego, która staje się na podobieństwo chrztu człowieka udziałem kościoła pod wezwaniem Królowej Polski w Nowej Hucie. Chrystus, który wypowiedział te słowa, który wypowiadając je ustanowił chrzest jako pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament Ludu Bożego, swojego kościoła. Chrystus stanął w ten sposób przy każdym człowieku i jako wielki prorok wypowiedział najgłębszą o każdym człowieku prawdę. Oto bowiem człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga ma się rodzić z wody i z Ducha Świętego. Ma się rodzić z Ducha Bożego poprzez sakrament wody, ażeby żyć pełnią życia. Ta pełnia życia to jest łaska, to życie Boga samego udzielane człowiekowi w sakramencie chrztu po raz pierwszy i we wszystkich sakramentach Kościoła. Chrystus staje tutaj wobec każdego człowieka. Chrystus staje tutaj wobec wszystkich ludzkich pokoleń i wypowiada zasadniczą prawdę o człowieku. Dzisiaj, kiedy święcimy Kościół w Nowej Hucie, musimy Przypomnieć ten moment, czy raczej ten okres, kiedy Chrystus stanął tutaj, w Nowym Mieście, w Nowym Krakowie, w Nowej Hucie, jako wielki prorok aby wypowiedzieć największą i niezniszczalną prawdę o człowieku. A tę prawdę wypowiedział Chrystus ustami całego ludu bożego, nowej huty, całego tutejszego społeczeństwa. Oto bowiem wówczas kiedy tworzono to nowe miasto, ten nowy, wspaniały warsztat przemysłu. Myślano, że prawa ekonomiczne, prawa konsumpcji, a przed tym produkcji, Produkcji i konsumpcji określają bez reszty dzieje człowieka. Odpowiadają wszystkim jego potrzebom. I kiedy tak myślano, kiedy w imię tych założeń budowano nową hutę z myślą, że będzie to miasto bez Boga, bez świątyni. Wówczas Chrystus przyszedł tutaj wraz z ludźmi, którzy stawali przy tym wielkim warsztacie i ich ustami wypowiedział, Zasadniczą prawdę o człowieku, człowieka, jego dzieju nie da się wyliczyć wedle zasad ekonomicznych tylko, wedle najściślejszych nawet reguł produkcji i konsumpcji. Człowiek jest większy. Jest obrazem i podobieństwem Boga samego. Tę prawdę, którą nosił w swoich sercach lud Boży Nowej Kuty wypowiedział tutaj przed laty domagając się budowy Kościoła. Kościół bowiem wyraża tę prawdę o człowieku. Ludzie, którzy domagali się budowy Kościoła w Nowej Hucie, którzy o to zabiegali, którzy za to cierpieli, czerpali swoje przeświadczenie, światło swoich poczynań od Chrystusa. Tak jak Chrystus bierze każdego człowieka i przez sakrament chrztu Oddaje go ojcu. Tak samo trzeba było tego wspaniałego dzieła człowieka. ciała człowieka. Cięła człowieka. Cięła człowieka. Cięła człowieka. Cięła człowieka. Dzieła człowieka, dzieła człowieka. W tej świątyni żeby mógł Chrystus wziąć ją w swoje ręce, w swoje posiadanie i oddać Ojcu. Bo nieprawdą jest, że nie należymy do Boga, Nieprawdą jest, że jesteśmy niczyi. Prawdą jest, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Syna Przedwiecznego i przez Jego krzyż i zmartwychwstanie. Staliśmy się i wciąż się na nowo stajemy Bożymi, Bożymi dziećmi. I to miasto nie jest miastem ludzi, nienależących do nikogo. Ludzi, z którymi można robić, co się chce którymi można manipulować wedle praw czy reguł produkcji i konsumpcji. To miasto jest miastem synów bożych, których odwieczny i jednorodzony Syn Boży oddaje Ojcu. I na to trzeba było tej na to trzeba było wspaniałego Kościoła, żeby to wyrazić, a żeby to uwielbić w ostatnich dziesięcioleciach naszych dziejów. Było to szczególnie potrzebne. I dlatego też budowa Kościoła w Nowej Hucie Jeńczyca stała się jakimś wydarzeniem historycznym. Słusznie uczestniczą dzisiaj w niej przedstawiciele kościoła, społeczeństwa, innych kościołów i innych społeczeństw, ponieważ ten historyczny fakt ten historyczny przełom, który się tutaj dokonał, zasługuje na to. Ma on znaczenie dla człowieka naszych czasów. Ma on znaczenie dla Polaka naszej epoki. Nie tylko w Nowej Hucie, nie tylko w Krakowie ale w całej naszej ojczyźnie. A dokonał tego dzieła Jezus Chrystus, prorok wielki, który od całych stuleci pokoleń stawał przy każdym z nas i uświadamiał nam, że nie jesteśmy bez Boga i nie możemy być bez Boga, ale jesteśmy z Boga i chcemy żyć dla Boga. I dlatego nieodzowna jest świątynia. W tej prawdzie że człowiek jest większy aniżeli same tylko prawa ekonomiczne, aniżeli same tylko reguły produkcji i konsumpcji. W tej prawdzie zawarte są wszystkie prawa człowieka i Chrystus ten, który mówi, trzeba się Wam narodzić na nowo, jest prorokiem tych praw. Pierwszym i niezłomnym. Pierwszym i ostatnim. Wszystkie prawa człowieka, wszystko, co jego prawdzie i godności, o Jego powołaniu i wielkości. Wszystko to bierze swój początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Stamtąd wiemy z mocą przekonywującą, że człowiek ma prawo do życia i że nie można mu tego życia odbierać ani przed urodzeniem, ani po urodzeniu. Stamtąd wiemy, że człowiek ma nie tylko prawo do pracy, ale i prawo do płacy, do utrzymania, że musi być sprawiedliwość społeczna, że musi być wraz za sprawiedliwością, miłość społeczna, stamtąd wiemy od tego, który powiedział przykazanie nowe, wam zostawiam, abyście się wzajemnie miłowali. I stamtąd też wiemy, że nawet nie tylko samo prawo pracy i prawo płacy wystarca człowiekowi, ale że są głębsze prawa ludzkiego ducha, które nie mogą być gwałcone, są prawa wolności ludzkiego ducha, wolności ludzkiego sumienia, Wolności przekonań, wolności religii, które nie mogą być pod żadnymi pozorami gwałcone i ograniczane. To Chrystus, prorok wielki, nieustannie głosi te prawa ustami Kościoła. To Chrystus, prorok wielki, wypowiedział te prawa ustami ludu Bożego Nowej Huty. Wówczas, kiedy ten lud domagał się budowy Kościoła, kiedy nie pozwolił sobie odebrać już przydzielonego zezwolenia, kiedy doprowadził do tego, że musiał ostatecznie zgodzić się na to, ażeby Kościół przed 10 lat zaczęto tutaj, na tym miejscu budować. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj myśli nasze wracają się do Chrystusa dobrego pasterza. Bo to On idzie przez dzieje człowieka, przez dzieje ludzkości, przez dzieje narodu, przez nasze dzieje. To On prowadzi swoją owczarnię, także i w tej olbrzymiej prawie że 100 tysięcy już dzisiaj liczącej rodzinie parafialnej nowej. Zwracamy się do niego w wdzięcznością. Zbudowaliśmy jem Kościół, ażeby mógł w nim nauczać, ażeby mógł w nim zbawiać, żeby mógł w Nim leczyć, nawracać, uświęcać Jezus Chrystus, Dobry Pas. A kiedy do Niego zwracają się nasze myśli i serca w dniu dzisiejszym, to zwracają się one równocześnie do wszystkich, którzy w dziele budowy tego Kościoła, Uczestniczyli trudno, ale wszyscy nie wiedzą, że są tutaj w architekturze tego kościoła włączeni jako żywe kamienie. Pozwólcie jednak, że wymienię Ojca Świętego. Pawła VI, który wobec mnie poświęcił przed lat przy końcu Soboru Watykańskiego II leżący na rękach waszego proboszcza kamień węgielny kościoła Królowej Polski w Nowej Hucie w a wyjął ten kamień prastarej konstantyńskiej Bazyliki Świętego Piotra. Wspominamy to z wdzięcznością. Pozwólcie, że zwracając myśli i serca do wszystkich, którzy ten kościół budowali i jako specjaliści, i jako pracownicy, i jako parafiani, i jako gości, z różnych stron świata, z różnych wyznań chrześcijańskich, z różnych krajów Europy, o co troszczył się wasz zapobiegliwy prowadź. Że do tych wszystkich dołączę na pierwszym miejscu imiona i nazwiska tych, którzy za ten Kościół cierpieli. A wiem, że taki był Początek jego budowy. I są jeszcze wśród nas ci, którzy zanim Kościół zbudowany, z kamienia, szelbetu czy cyklu zaczęli go budować ze swojego cierpienia. Do nich zwracamy się z największym szacunkiem. My, chrześcijanie, nauczeni przez Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, wielkiego proroka, wiemy, na czym polega twórcza wartość takiego cierpienia. Ale jako obywatele chcemy jeszcze teraz, po tych prawie 20 latach, jeszcze raz zapytać, czy trzeba było tak, czy nie można było i nadal czy nie można do budowy tak bardzo potrzebnych społeczeństwu katolickiemu w Polsce domów bożych iść inną drogą, czy trzeba było w dziejach tego trzydziestolecia aż tak bolesnego przełomu? Nie wiem, co na to odpowiadają, co na to odpowiedzą ci, którzy mają pierwszą odpowiedzialność za poszanowanie praw obywatelskich. Ale wiemy, że my, ludzie wierzący, świeccy, zakony, kapłani i biskupi, kierując się światłem Ewangelii, widzimy w tym cierpieniu fundament. Piątyni tysiąclecia sztu Nowej Łudzi. Jednak jako obywatel jeszcze raz tu na tym miejscu prosimy, ażeby to doświadczenie z przeszłości prawowicie skutkowało na przyszłość. Mówię to również jako biskup Kościoła Krakowskiego i biskup Królewskiego Krakowa, który widzi, jak i na ilu miejscach powtarza się historia Nowej Huty, jak i na ilu miejscach ludzie stoją pod gołym niebem i latami czekają, na zezwolenie Nie w naszej ojczyźnie, która ma chrześcijańską i humanistyczną, humanitarną przeszłość. Te dwa porządki, światło Ewangelii i poszanowanie praw człowieka na przyszłość lepiej się z sobą spotykają i zespalają. Tak więc prosimy Ciebie, Jezu Chrystus, pasterzu, dusz nasz, ażebyś tę świątynię której jest tyle ludzkiej prawdy. Której jest tyle ludzkiej treści. Tyle ludzkiego cierpienia. A zarazem tyle twórczości, pomysłowości, pracowitości, trudu, radości i nadziei żebyś wziął od nas dzisiaj i oddał twojemu ojcu. Tak jak przez chrzest bierzesz każdego człowieka odrodzonego z wodu i Ducha Świętego, ażeby go oddać Bogu, ażeby go Wyzwolić od nijakości, od ciemności i odrzucenia. Tak dzisiaj weź z naszych rąk tę nową świątynię, odrodzoną z wor i z Ducha Świętego i oddaj Twojemu Wojcu. Weź ją tym bardziej. Chryste, proroku wielki. Chryste, dobry pasterzu Tuż naszy, Weź ją tym bardziej, że oddajemy Ci ją pod imieniem Twojej Matki, Maryi Królowej Polski. Wiemy my Polacy, co znaczy to imię, i wiemy również, co przy tym imieniu znaczy tytuł Królowa Polski. Królowie Polski doczesnej zeszli do grobu i spoczywają w podziemiach wawelskich. Od dwustu blisko lat przestali nami rządzić. Nie przedawnił się ten tytuł, dla niej jednej. Maria Maryja Królowa Polski. I to znajduje swoje nieustanne potwierdzenie. I to znajduje swoje nieustanne przedłużenie. Kościół w Nowej chłopie. Pierwszy nowy Kościół w nowej Kości. Pierwszy nowy Kościół w nowej kości. Oddajemy Ci Chrystę pod jej i bie. Bo my na polskiej ziemi chcemy być dobrym pasterzu Twoją owczarnią. Bo my na polskiej ziemi chcemy być i ostateczny król ludzkich dzień, jej królestwo, jej to znaczy Twoim, a wprowadzamy to oddanie, to Twoje królestwo przez nie, wszystko to, co się może narodzić z serca ma z miłości matki, z troski matki. Chcemy więc, żeby ta świątynia, która ma matkę za patronkę, matkował. Chcemy też, żeby ta świątynia, która ma królowę, Polski, zapatronka, królowała. Najbardziej jednak pragniemy mać. Tak bardzo czujemy jej potrzebę na tym wielkim zakręcie dziejów, na którym znalazła się ludzkość cała, Europa i nasza ojczyzna. Oto wymowa historyczna dzisiejszego dnia. Drodzy bracia i siostry, w waszym imieniu, jako biskup i kapłan Kościoła Krakowskiego dokonuję poświęcenia i konsekracji Kościoła parafialnego pod wezwaniem Maryi Królowej Polski w nowej kucie wieńczyca, jako sługa Jezusa Chrystusa, wielkiego proroka, dobrego pasterza, naszego odkupiciela, czynię wraz z Wami i w Waszym imieniem, a Wy wszyscy. Drodzy bracia i siostry, odrodzeni z wody i Ducha Świętego, w tej świątyni za jej również sprawą czyńcie to nowe miasto, tę nową hutę, Królestwem Matki. Czyńcie ją dziedziną Boga Żywego. Tak jak nie dopuściliście do tego, ażeby tutaj umarł Bóg, ale zbudowaliście Bogu Żywemu świątyni. Tak nadal czyńcie dziedziną Boga Żywego to nowe miasto, to nowe społeczeństwo, ten nowy warsztat pracy, po którym oczekujemy wszelkiego dobra, nie tylko tego, które się uzyskuje wedle zasad ekonomii, wedle reguł produkcji i konsumpcji, ale także i nade wszystko tego, które się kształtuje, dochowując wiernie prawa człowieka, a nade wszystko tego, które się kształtuje, przenikając życie ludzkie światłem Bożej Ewangelii. Składam wam, drodzy bracia i siostry, wraz z podziękowaniem takie najserdeczniejsze życzenia na dzień poświęcenia i konsekracji waszego Kościoła. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.